Słuchasz zwierzeń bojtownika. Witam Państwa bardzo serdecznie tutaj w nowej audycji. Dosyć, od dosyć długiego czasu nie było nowych audycji. No i mocniej dla Państwa za to przepraszam, ale. Więc powodem tego był brak po pierwsze, brak czasu, a po drugie, brak inspiracji. Ale już tutaj znowu dla Państwa nadaje, tym razem z samego źródła, czyli studia Koszenickiego, Radia ZOKAST. No więc cóż tu więcej mówić i nad czym tutaj więcej rozprawiać. Zaczynamy naszą audycję. Więc w tej dzisiejszej audycji e, będziemy czynić różne odniesienia geograficzne. I w ten sposób znajdziemy się w różnych obszarach świata oraz ym, zbadamy ym, trzy sytuacje związane z trzema gatunkami zwierząt i to, w jaki sposób historie tych zwierząt zbiegają się z historią ludzi. Mniej lub bardziej szczęśliwie dla tych zwierząt. No bo dla ludzi te historie No, są od, od korzystnych po obojętne dla tych zwierząt, od korzystnych no, do bardzo niekorzystnych. No więc w naszej historii hmm, przenosimy się najpierw w okolice południa Europy i, i, i nawet można powiedzieć północy Afryki, mianowicie do takiego małego państewka, który nazywa się Gibraltar. To państwo znajduje się mm, właściwie już na skraju Europy w bardzo bardzo południowej Hiszpanii nad Cieśniną gibraltarską pomiędzy Europą a Afryką. I może mało kto to wie, że e, symbolem takim nieoficjalnym tego państwa, czy też różnie się, różnie się na ten temat mówi terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii, jest pewien specyficzny rodzaj małpy który zwie się magotem gibraltarskim jak doszło do tej sytuacji no więc do tej sytuacji doszło w taki sposób że mm, na ogromnej skale która stanowi dosyć e, istotny element no i właściwie można powiedzieć spokojnie e, Większy, większy obszar tego kraju, skalę. skale zamie, za, zamieszkały właśnie małpy, czyli makoty gibraltarskie. Różne są na ten temat jakby e, hipotezy, jak to się stało, skąd one się tam wzięły. Jedna mówi, że po prostu były tam, zamieszkiwały tam od starożytności i tam były zawsze. Inna hipoteza mówi, że Inna teoria mówi o tym, że wraz z najazdem Maurów na, na Europę, na, na, na Hiszpanię w roku 711 i w tym czasie ich, ich, ich okupacji, te zwierzęta po prostu zostały sprowadzone z Afryki, ponieważ były traktowane jako, jako zwierzęta domowe. No i tak już, tak już po prostu zostało Czym się te małpy charakteryzują? Więc charakteryzują się tym, że po pierwsze stały się symbolem tego kraju z tego względu, że, że jest to sytuacja w skali Europy dosyć wyjątkowa. Nie ma drugiego takiego miejsca w Europie, gdzie małpy żyłyby w stanie wolnym. Natomiast w tym miejscu, na tej skale gibraltarskiej one tam żyją w stanie wolny. dlaczego tak się dzieje? dzieje się tak również z tego powodu oprócz tego o którym wspomniałem że jest to symbol kraju ponieważ jest też pewien rodzaj legendy czy takiego, takiego no w cudzysłowie wierzenia że dopóki małpy znajdują się w Gibraltarze czy dopóki zamieszkują w skałę Gibraltarską dotedy Gibraltar będzie, będzie brytyjski a, a że w tym kraju jest duże poczucie takiej brytyjskości i, i związków z Wielką Brytanią, dlatego też y, wszyscy chcą, żeby małpy tam były i są specjalnie utrzymywane przez wojsko, a nawet gdy w czasach y, jeszcze II wojny światowej ich populacja bardzo spadła sam Winston Churchill kazał sprowadzić kilka osobników z Afryki i populację powiększyć mamy więc kolonie małp mamy więc symbol kraju mamy więc symbol tożsamości kraju unikalną taką w skali Europy sytuację jest to więc podsumowując pierwsza, pierwsza ta historia zwierzęta małpy związane z człowiekiem stały się pewnego rodzaju symbolem narodowym. Radio zoologiczne! Bracia mniejsi zapraszają! Druga sytuacja, o której teraz opowiem i o której chciałbym wspomnieć. Zastanawiałem się, bo mam dwie, dwie takie historie. Jedną mniej, wesołą, drugą bardziej wesołą no wybiorę tą mniej wesołą żeby potem zostawić państwa w takim melancholijnym, smutnym nastroju i e, opowiedzieć najpierw coś smutniejszego, ale oczywiście ciekawego, a później coś weselszego no więc, chciałbym opowiedzieć o historii pew tragicznej pewnego gatunku zwierzęcia który już nie istnieje, ponieważ, ponieważ jest to gatunek wymarły. Niestety. Niestety tak się stało. Mianowicie o wilku workowatym. Jest to dosyć ciekawy gatunek zwierza, ponieważ jego początki, czy, czy, czy lokalizacja, miejsce jego występowania to były tereny Australii, Tasmanii, czy kiedyś też Nowej Gwinei, ale, ale później jakby, jakby tym głównym miejscem jego, jego występowania stała się Tasmania, czyli wyspa na południe od Australii, wchodząca, wchodząca gdzieś tam politycznie w skład Australii, ale, ale, ale jednak wyspa odizolowana trochę od Australii. Więc wilk workowaty był sobie tak jest, tak, tak, tak jest nazywany chociaż, chociaż miał, miał wiele innych jeszcze, jeszcze nazw ale ta najbardziej popularna mówi, że to był wilk workowaty zamieszkiwał sobie spokojnie właśnie tereny Australii czy Tasmanii razem z aborigenami, zanim przybyli na te tereny osadnicy europejscy był to więc taki gatunek, który jest, jest charakterystyczny dla tego, dla, tego, dla tego miejsca po prostu po prostu, tak samo jak kangur, tak samo wilk workowaty był pewnym takim można powiedzieć ee, symbolem symbolem Australii no ale nieoficjalnym, po prostu tam zamieszkiwał jeszcze nikt tak tego nie postrzegał no i tak sobie ten wilk żył spokojnie, aż no, no do Australii przybili Europejczycy, no wiemy nie skończyło się to dosyć fajnie i, i, i, i miło dla Aborygenów, ale niestety nie skończyło się to też fajnie dla wilka workowatego. Więc o ile najpierw ich populacja wynosiła około 5 do 6 tysięcy, później drastycznie spadła, ponieważ koloniści czy osadnicy europejscy, zamieszkując już Australię, zaczęli sprowadzać sobie również swoje zwierzęta no i sprowadzili sobie owce hodując owce dochodziło do takich sytuacji, że po prostu te owce były napadane przez zwierzęta inne zwierzęta, przez drapieżniki no i w ten sposób trzebione a że było to źródło dochodu tych kolonistów, ponieważ mięso było eksportowane, sprzedawane i tak dalej, no trzeba było tej sytuacji zaradzić. Okazało się, że został obwiniony o to wilk workowaty, co, jak niektórzy twierdzą, nie było prawdą, ponieważ zdziczałe psy sprowadzone przez Europejczyków prawdopodobnie atakowały te owce. No ale nic, powstały specjalne towarzystwa, których zadaniem było wytępienie wilka workowatego i... Niestety udało się to dosyć skutecznie, do tego stopnia, że populacja spadła do kilkuset osobników i, i, i te, które pozostały, zostały wyłapane i były za dużą kasę sprzedawane do różnych zoo. Doszło do tego, że w końcu istniejące w sztucznych warunkach wilki powymierały i zostało tylko kilka egzemplarzy, z których ostatni padł około w latach 30 Zeszłego wieku, w roku tutaj znowu posilę się jak zwykle jak zwykle wikipedium w roku 1936 padł ostatni w ten sposób e, reprezentant tego gatunku w internecie można jeszcze znaleźć zdjęcia nawet na wikipedii znajduje się odniesienie do krótkiego filmu czarno-białego z ostatnim istniejącym wilkiem workowatym historia smutna, ale jak widać, może i do takich sytuacji dojść. Mamy więc historię negatywną, kiedy no niestety człowiek wpłynął na to, że, że z powierzchni Ziemi znika jeden z gatunków charakterystycznych dla, dla określonego regionu geograficznego. W tym wypadku Australii czy Tasmanii pasją. Trzecia sytuacja Weselsza O wiele weselsza i, I pozytywniejsza Gdzie zwierzę Współdziała z człowiekiem Ku no, Istotnej idei i, I w istotnej Ważnej sprawie To Historia Którą by opowiedzieć Przenosimy się w rejony Afryki w rejony Afryki no powiedzmy wschodniej wschodniej, może trochę zachodniej bardziej bardziej południowej, ale nie, nie RPA tylko trochę wyżej a mianowicie będziemy mówić o czymś co nazywa się wielkoszczur co to jest wielkoszczur? wielkoszczur jest to specjalnie wyhodowany gatunek szczura, którego Wielkość może dochodzić do wielkości kota, nawet do domowego kota, i powstał on specjalnie, by wykrywać miny, ponieważ wspomniane tutaj, przeze mnie, tereny afrykańskie były w historii obszarami wzmożonych walk, czy, czy też działań militarnych sprawiło to, że pozostało tutaj wiele min. Szczególnie z tego właśnie znana jest Angola na przykład. No i te szczury specjalnie właśnie w tym celu wyhodowano. One, jak to, jak, jaka jest ich zasada działania? Mianowicie szczury są na tyle małe, że stając na minie nie powodują jej wybuchu. Ale wskazują poprzez, poprzez Chrumkanie, czy drapanie ich obecność. Wtedy saper, prawda, widzi, gdzie jest mina, może ją zaktywować. O ile, o ile dotychczas wielu ludzi było rajonych, czy wręcz ginęło w wyniku wybuchu takich, takich niewypałów, które gdzieś tam w ziemi się znajdują, to zjawisko drastycznie spadło, gdy zaczęto wykorzystywać te umiejętności, tych wielkoszczurów. Tak więc taki prosty ale dosyć e, e, innowacyjny pomysł sprawił, że po prostu zwierzęta przyszły na służbę człowiekowi i no jest to bardzo pozytywny przykład takiej, takiej współpracy w dobrej sprawie, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie zwierz pomógł człowiekowi i, i, i, i tutaj swoista się wywiązała z tego to była więc trzecia sytuacja o której o, o której opowiadałem mamy więc zwierzę symbol narodowy mamy zwierzę wymarłe ale mamy też pozytywny przykład zwierza pomagającego człowiekowi mam nadzieję że dobrze się bawiliście podczas dzisiejszej audycji zwierzeń Wojtownika w Radiu Zokast mam nadzieję, że już niedługo ponownie się usłyszymy i bardzo serdecznie pozdrawiam Zapraszam do słuchania audycji radia i zapraszam do ogólnie mówiąc w ogóle wspierania tutaj aktywności specjalisty do spraw zoologii Krzysztofa Burzyńskiego, który jest tego radia właścicielem. Ano który tutaj właśnie też poprzez tworzenie tych audycji bardzo, bardzo ideologicznie wspiera. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. To były Zwierzenia Wojtownika. ZOKAST.PL Ze zwierzęcą pasją.